Księga Sędziów, dziesiąty rozdział i będziemy czytali od wiersza siedemnastego A gdy amunici zebrali się i rozłożyli się obozem w Gileadzie synowie izraelscy zgromadzili się i rozłożyli się obozem w Mispach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 Przyglądaliśmy się temu, co poprzedzało wydarzenia opisane w tych dwóch wierszach. Mówiliśmy o tej osiemnastoletniej udręce Izraela pod okupacją amonitów. I widzieliśmy, że po tych osiemnastu latach oni w końcu. Zobaczyli, że y, Służba tym, in, tym innym Bożkom y, Nic nie, nie pomaga im Zobaczyli, że y, To co ma miejsce ten, ta, ta, ta okupacja, ten ucisk To y, doświadczenie Cierpienia jest wynikiem Ich odstępstwa Niewiary, odrzucenia Boga Czy tak to słowo mówi Rozluźnienia relacji z Bogiem y, A Służenie tym innym bożkom. I oni po tych 18 latach cierpienia przyszli do Boga. I jak widzieliśmy na początku, tak niezbyt uczciwie, ale kiedy Bóg im pokazał, że nie zamierza ich ratować, kiedy pokazał im, że to, co się stało, właśnie jest wynikiem ich odstępstwa, to widać, że to je sobie wzięli do serca i faktycznie. Wtedy na poważnie się upamiętali. Na poważnie zwrócili się do Boga. I po tej pokucie, po tym prawdziwym nawróceniu, widzimy, że po raz pierwszy od 18 lat, przynajmniej z narracji by tak wyglądało, wynikało, oni są w stanie zebrać się, aby walczyć z Amonitami. Zobaczcie, że przez te wszystkie lata, kiedy opuścili swojego Boga, nie byli w stanie też razem się zjednoczyć. Kiedy chodzili za tymi różnymi Bogami, nie mieli jakiejś wspólnej podstawy, która by pozwalała im stanąć wobec wroga. Ale byli uciskani i nic nie byli w stanie z tym zrobić. Być może... Pojedyncze miasta, być może jacyś pojedynczy ludzie coś próbowali robić, ale nie byli w stanie, tak jak tutaj, zgromadzić się i razem stanąć do walki z swoim przeciwnikiem. I myślę, że jest to charakterystyczne. I również dzisiaj dla Kościoła. Że tak długo jak w Kościele nie ma prawdziwej bliskości z Bogiem, tak też trudno jest oczekiwać prawdziwej jedności w Kościele i prawdziwej walki z przeciwnikiem, który, który jest między nami. Bardzo często widać, że kiedy rozluźniają się relacje ludzi z Bogiem, to walka zaczyna się przenosić do wewnątrz, do Kościoła. I ludzie zaczynają wewnątrz, między sobą się szarpać i między sobą się oskarżać o to, co ma miejsce. I między sobą jakieś świecie niesnaski się tworzą i itd., a nie ma walki z prawdziwym przeciwnikiem. I tutaj myślę, że jeżeli dostrzegamy w Kościele jakieś podziały, jakieś rozłamy itd., to trzeba zacząć nie od... Tak jak jeden z braci tam... Słyszałem taką relację z jakiegoś spotkania z jednego zboru, gdzie, wiecie, oni tam dyskutują, kłócą się, sprzeczają w końcu jakiś tam starszy zboru staje i mówi... Mówi, bracia... Przecież my jesteśmy chrześcijanami. Jak my możemy do siebie tak się zwracać? Jak my możemy tak się kłócić? I taka refleksja, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to nie powinniśmy. To w ogóle czegoś takiego nie powinno być. Jeśli, jeśli my faktycznie mamy w sobie miłość Bożą, jeśli my się kochamy, to czegoś takiego nie powinno w ogóle być. I to, że tak jest, to raczej wskazuje, że albo w ogóle nie jesteśmy chrześcijanami, albo gdzieś to nasze chrześcijaństwo przestało działać w praktyce. Gdzieś stało się czymś zewnętrznym tylko. Stało się czymś, co nie sprawia, że się miłujemy wzajemnie i że potrafimy na siebie mówić w taki sposób i kąsać się wzajemnie. A więc jeżeli Kościół ma walczyć ze swoim wrogiem, to zawsze musi się to zacząć od nawrócenia Kościoła do Boga i tylko wtedy, kiedy z Nim staniemy się jedno wtedy możemy zjednoczyć nasze siły i wtedy możemy razem coś sensownie robić jeśli czegoś takiego nie ma to wszelkie jakieś, wiecie, zewnętrzne formy jakiejkolwiek ekumenii nic nie zmieniają to, że my podpiszemy jakieś papiery to, że my jakoś tam się zgromadzimy i coś razem zorganizujemy jeśli nie ma prawdziwie w każdym z nas prawdziwego nawrócenia do Boga jest to sztuczne i nie ma to szansy powodzenia. Oto amonici po raz kolejny rozłożyli się obozem w Giladzie I tak jak wcześniej, najechali ich, żeby grabić, żeby łupić, żeby niszczyć, żeby właściwie pozbawić ich wszelkiego tego wszystkiego, co posiadali, jak również wypędzić ich z tego kraju. Tymczasem Izrael, dzieci Izraela zgromadziły się w Mispa. To słowo Mispa y, znaczy wieża obserwacyjna. Po angielsku watchtower. Dla co, co coś wiedzą na ten temat. To właśnie od tego słowa. Mispa. Takie znaczenie z tego słowa. I to miejsce znajdowało się na górze Gilead gdzie właśnie Jakub i Laban pożegnali się pamiętacie mówiliśmy o tym ustawie przy okazji tłumaczenia tego znaczenia gilad oni tam ułożyli taki stos kamieni który nazwali, czy Jakub nazwał go jak to było? zapomniałem sam nazwę tego słowa gail czy coś takiego jakoś tam nie pamiętam, zapomniałem to słowo wypadło mi teraz z pamięci w każdym razie od tego kamienia cała ta kraina nosiła nazwę Giladu, natomiast te wydarzenia właśnie miały miejsce w Mispie i stamtąd później zbudowano wieżę i tam też powstała taka warownia. Jakkolwiek w Biblii znajdziemy jeszcze inne miejsca, które noszą tę samą nazwę, Mispa, dlatego, że to słowo, tak jak powiedziałem, oznacza wieża obserwacyjna i w wielu różnych miejscach, oni na górach stawiali takie wieże obserwacyjne i stąd mamy mispa z jakimś tam dodatkiem, w zależności od tego, gdzie to się znajdowało. Tak, Tutaj mamy mispę, która też chociażby w samej księdze Jozłego może mieć kilka różnych nazw i może chodzić o to samo miejsce, a jak mówię, są jeszcze inne części Izraela, gdzie również możemy spotkać się z tym miejscem. I tutaj, w tym właśnie miejscu Zgromadzili się ci Lud zbrojny, przełożeni Gileadu I zastanawiali się No Wiemy, że Bóg Że już się pojednaliśmy z Bogiem Widzimy to zjednoczenie narodu Widzimy, że jest potrzeba Podjąć walkę Z tymi amonitami, ale Kto będzie naszym przywódcą? Kto będzie naszym generalem? Kto nas poprowadzi? Oni nie mieli przywódcy tam nie było sędziego, którego Bóg powołał. właśnie, że wcześniej w tej księdze widzieliśmy taką sytuację, że kiedy taka, coś takiego się działo, to Bóg wzbudzał sędzie, prawda? Bóg wzbudzał jakiegoś sędziego, który on nawoływał niejako do walki, czy on w jakiś sposób charakterystyczny odznaczał się jakimś szczególnym pomazaniem i wtedy ci ludzie szli do niego. I najczęściej to powołanie było takie nadprzyrodzone byśmy powiedzieli. Pamiętacie Gedeona, do którego przed Anioł Wański jego wezwał? Mamy wcześniej Debora i Baraka. Debora, prorokini. Ona posyła słowo do Baraka, żeby, żeby szedł i walczył. Tak samo wielu innych wcześniej. Jest tam to, to charakterystyczne określenie, które oznacza, że oni powstali niejako na powołanie Boże. Natomiast tutaj ten sędzia będzie w inny sposób powołany. Nie ma tutaj jakiegoś szczególnego objawienia, szczególnego głosu, ale ci starsi Izraela y, widzą potrzebę i zgromadzili się tam w misła i zastanawiają się, jak kto nas poprowadzi. I, i, i szukają, ktoś, kto, kto byłby przydatny do takiego dzieła, kto, kto jest w jakiś sposób już przygotowany, kto jest w jakiś sposób utalentowany, kto już w jakiś sposób Bóg na nim położył już jakąś pieczęć, a teraz oni szukają na kim, na kim, kto to by był? Kogo Bóg użyłby w tym dziele wyzwolenia? I myślę, że podkreślam to dlatego, że myślę, że jest to jeden z takich biblijnych przykładów, gdzie dzieło Boże realizowane jest w taki powiedzmy nienadprzyrodzony sposób. Są sytuacje, kiedy widzimy, że Bóg działa w sposób nadprzyrodzony, że przemawia nieraz słyszanym nawet głosem, objawia w cudowny sposób, a są sytuacje, w których pozostawia ludziom ich modlitwie, ich rozważaniu, ich poszukiwaniu znalezienie Bożej drogi jedna i druga, jeden i drugi sposób jest sposobem Bożego działania. Tak jak zobaczymy później, kiedy oni znajdą tego przywódcę i go wybiorą, Bóg potwierdzi to, dając mu swego ducha. Tak jak dał Gedeonowi wcześniej. A więc chociaż nie było tutaj takiego powołania jak wcześniej, kiedy widzimy, że oni szukali i znaleźli właściwego człowieka, przygotowanego przez Boga, to Bóg to potwierdził. I tak samo dzisiaj. Są sytuacje, w których my po prostu nie mamy objawienia, nie mamy jakiegoś szczególnego tutaj głosu Bożego, co wcale nie oznacza, że nie możemy iść w kierunku, który Bóg nam wyznacza, jeśli uczynimy to w właściwy sposób. Jeśli będziemy się modlić, jeśli będziemy rozważać i będziemy szukać czegoś, co Bóg nam pokaże, czy to w danym człowieku, czy to w danym kierunku, w którym chcemy, żebyśmy szli. I oto w pierwszym wierszu 11 rozdziału mamy przedstawienie bohatera, który nam się tutaj będzie... o którym będziemy dalej czytali w XI rozdziale. Jefta z Giladu, Dosłownie Jefta Gileadczyk. Jak już zauważyliśmy, to, to, to, to, to nazwa Gilead, to imię Gilead pojawiła się już w odniesieniu do dwóch rzeczy. Po pierwsze... Gilead oznaczał ziemię za Jordanem, na wschodzie, na wschód od Jordanu. Ta ziemia nazywała, była, nazywana była Gileadem. Po drugie, tutaj właśnie w tych wierszach dopiero przeczytanych, czytaliśmy, że rozłożyli się obozem w Gileadzie i tutaj to, to wyrażenie opisuje to miejsce mispa, które było na górze Gilead, a więc tam też była góra Gilead która tak się nazywała. Tutaj natomiast dowiemy się o tym, że jeszcze był człowiek, który nazywał się Gilead. Gilead był potomkiem Manassesa. Jego ojciec nazywał się Machir. Ci, którzy są ciekawi tych wszystkich koligacji rodzinnych mogą o tym przeczytać szczegółowo w rodowodzie w pierwszej księdze Kronik w siódmym rozdziale. A więc był człowiek, który miał na imię Gilead i to określenie Gileadczyk mogło się odnosić do człowieka, który mieszkał w ziemi Gilead, albo był potomkiem Gilada, należał do jego rodziny. Jeśli chodzi o tego Jefte, to jedno i drugie było prawo. Mieszkał w Giladzie, mieszkał w Mispa właśnie i był potomkiem Gilada, chociaż jak zobaczymy, tam pochodził z Mispa, a później go wypędzono z tam, więc tam nie mieszka. Jefta Gileadczyk. I zobaczcie, jak jest opisany. Jefta z Giladu był to rycerz waleczny. A więc pierwsze określenie dotyczące tego człowieka jest takim bardzo honorowym określeniem. To jest taki zwrot, który już spotkaliśmy się z nim w tej księdze. Pamiętacie, kiedy Pan przyszedł do Gedeona? to powiedział mężu waleczny. I hebrajskie dokładnie te same słowa są tutaj użyte. Mężu waleczny. Również to samo hebrajskie określenie pojawia się w odniesieniu do Jeroboama I. Tego, który przeciwstawił się Salomonowi. I podzielił, czy był przyczyną podziału królestwa. Oczywiście Salomon tak naprawdę tutaj już, już zawinił. A później jego syn, Rehoboam, pamiętacie, odrzucił tą radę starszych i nie chciał tam zmniejszyć podatków i tak dalej. I Roboam, właściwie jemu, nie Salomonowi, ale temu Rehoboamowi, synowi Salomona się przeciwstawił. I prorok zresztą też mu to zapowiedział, że będzie panował nad tymi dziesięcioma plemionami izraelskimi. I do Jeroboama I również o nim czytamy, że był mężem walecznym. Te same słowa. Jeśli pamiętacie historię Naamana, Syryjczyka, tego wielkiego generała armii syryjskiej, który był trendowaty, dokonał wielu zwycięstw na Syrii. I o nim czytamy również, że był mężem walecznym. Te same określenia występują w tych miejscach i jeszcze kilku innych. Ale one pokazują nam, że jest to taki typowy biblijny zwrot opisujący dzielnych, mężnych, zwycięskich wojowników. I czytamy, że Jefta z Giladu był to rycerz waleczny. A więc chwalebne światło ta pierwsza informacja na niego rzuca. Jefta zdobył sobie reputację bohatera i mógłby być doskonałym przywódcą izraelskich wojsk. Ale to nie koniec tego wiersza. Jeszcze w tym samym wierszu czytamy Lecz Lecz był synem kobiety przetecznej, z której Gilead spłodził Jeftę. Zobaczcie, jakie dziwne zestawienie. Był to mąż, był to rycerz faleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej w jednym zdaniu. A więc widzimy jego obecną pozycję jako walecznego rycerza, lecz kolejne wiersze opisują jego przeszłość, która jest pasmem przykrych doświadczeń i życiowych tragedii. Które rozpoczęły się jeszcze przed jego narodzeniem. Czytamy tutaj, że był synem kobiety wszetecznej. To określenie, które tu jest użyte, hebrajskie, oznacza albo taką płatną nierządnicę, którą można było sobie kupić na jedną noc, albo rozwiązłą kobietę, która jest gotowa na luźne związki, nie będąc w jakimś właśnie małżeńskim związku. Dodatkowo w drugim wierszu czytamy... O rozmowie, jaka miała miejsce później, między Jeftą i jego braćmi. I oni powiedzieli do niego, jesteś synem innej kobiety. I to określenie innej kobiety bardzo często w Biblii występuje na określenie właśnie albo jakiejś takiej przetecznicy. Albo może oznaczać, że ona nie była z Izraela. To też może to oznaczać. Obca kobieta oznaczała też kobietę z innego narodu. I jeden z historyków żydowskich, Józef Lawiusz, mówił, że ona nie była z Izraela, że była puganką. Był dzieckiem z nieśródnego łoża. Benkartem. I to oczywiście nie jest jego wina, ale musiał szyć z tym przykrym piętnem przez winę swoich rodziców. I to jest, myślę, taka taka tragedia, o której ludzie nie myślą. Szczególnie młodzi ludzie, kiedy nie zastanawiają się za bardzo nad konsekwencjami swoich czynów, myślą tylko o emocjach, dają się ponieść tym pragnieniom, jakiś oczekiwaniom, zmysłowych wrażeń i doznań. Nie myślą o tym, że to potem może być przyczyną czyjegoś nieszczęścia i czyjegoś piętna i czyjegoś jakiegoś tak jak w tym przypadku bolesnego doświadczenia. Jefta był synem przetecznicy. Synem kobiety przetecznej. Wyobraźcie sobie, jak ona zareagowała, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Jak zareagował Jefta, kiedy dowiedział się, że teraz ta przetecznica, z którą on spał, będzie miała dziecko. Hmm? Przepraszam, Gilea. Tak, ja, co myślał Gilea? Czy pamiętacie, kochani rodzice, jaka była wasza reakcja, kiedy dowiedzieliście się, że będziecie mieli dziecko? Ja pamiętam, jak zanim Michał się urodził, jakżeśmy oczekiwali, jakżeśmy byli podekscytowani, jakżeśmy, prawda, i to pierwsze nasze dziecko, to, to wieczorem to wszystko trzykrotnie mocniej przeżyło. Jakie, jakie, jakie, jaka była radość My, myśmy chcieli tego dziecka myśmy je oczekiwali na nie, myśmy pragnęli go i byliśmy pełni y, takiej radosnej ekscytacji że to dziecko przyjdzie na świat i przypuszczam, że przeżyliście coś podobnego a jaka była reakcja tamtych rodziców jak, jak oni zareagowali kiedy dowiedzieli się że będą mieli dziecko czy cieszyli się jak Abraham z Sarą, kiedy urodził się im Izaak? Izaak czy raczej byli wściekli że teraz ta chwila przyjemności będzie ich drogo kosztować i będą musieli sobie jakoś poradzić z tym problemem niechciane dziecko ludzie mówią, to wypadek to, to pomyłka to jedynie kłopot i zmartwienie ile jest takich wypadków ile jest takich niechcianych dzieci odrzuconych przypominających rodzicom o ich lekkomyślności i ich niemoralności Jest to był takim dzieckiem jeśli jego matka faktycznie była płatną nierządnicą to dla niej to dziecko oznaczało po pierwsze kilkumiesięczną przerwę w jej biznesie po drugie jak później wrócić do takiego biznesu z małym dzieckiem? To ciągły, ciągły problem, takie dziecko, dla takiej nierządnicy. W jakich warunkach dorastał ten mały Jefta? Ile doznał rzeczywiście ciepła i miłości od swoich rodziców? Jego ojciec, Gilead, miał też prawowitą żonę, i dzieci z małżeńskiego łoża. W pierwszym drugim czytamy, lecz i żona Gileada urodziła mu synów. Jak sądzicie, czy Jefta był traktowany na równi z tymi innymi dziećmi Gileada, z jego żony? Z narracji tego rozdziału wygląda, że jakiś czas oni mieszkali razem, że Jefta przyznał się do niego, że przepraszam, że Gilead przyznał się do Jefty, że, że y, w jakiś sposób y, oni jakoś tam y, mieli jakieś relacje rodzinne, bo ci bracia znali Jeftę i wiedzieli, ale co oni myśleli, jak, jak go traktowali, jak szybko dowiedzieli się, kim jest jego matka, czym się zajmuje, czy zajmowała. I, i że Jefta jest jej właśnie synem. Wyobraźmy sobie, nie wiem czy znaliście kogokolwiek takiego w swoim życiu. Jakieś dziecko prostytutki. I teraz, jak to dziecko, wiecie, bawi się z nim. Dzieci są okrutne, dzieci potrafią być bardzo okrutne. Potrafią, wiecie, zwyzywać na kogoś, kto nie ma do tego przyczyn, Nawet dopiero kiedy są przyczyny. Jak potrafią w oczy powiedzieć różne rzeczy. Ale nie tylko dzieci. Czytamy dalej w wierszu drugim, że, że gdy ci synowie, żony, dorośli wygnali Jeftę, mówiąc do niego, nie będziesz dziedziczyć w rodzie naszego Ojca. Nie możesz dziedziczyć w rodzie naszego Ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety nie wiem czy to jest, czy oni tak dosłownie powiedzieli a, czy to jest taki wiecie eufemium euf, takie bieżące. łagodne określenie biblijne tego co tam rzeczywiście zostało powiedziane on został potraktowany przez swoich braci jak, jak znajda, jak podrzutek oni obawiając się to, o, o uszczuplenie rodzinnego majątku przy podziale spadku przepędzili go Wynoś się stąd, Ty Bękarcie. Nie należysz do naszej rodziny. Nic się Tobie nie należy z ojcowizny. Niech się o Ciebie troszczy ta Twoja cudzołożna matka. Ta wszetecznica, niech ona Ci coś da. My się z Tobą nie podzielimy. Możemy tylko domyślać się, jak to wszystko przebiegło, kiedy przyszło do liczenia, ile komu przypadnie, wiecie, z tego majątku, ile ada. i I... i... Znowu, niektórzy z nas przeżyli to na własnej skórze Że niektórzy ludzie po prostu tracą zmysły Kiedy przychodzi do, do liczenia pieniędzy Niektórzy ludzie gotowi są za jakąś drobną sumę Zabić drugiego człowieka Zniszczyć drugiego człowieka Prześladować go przez lata Żeby jakieś pieniądze od niego wyciągnąć. I wielu ludzi traci zupełnie poczucie człowieczeństwa, kiedy chodzi o pieniądze. A już kiedy chodzą, to znaczenie, wiecie, kiedy, kiedy chodzi tutaj o jakieś znaczące pieniądze, wielu ludzi jest gotowych na wszystko. Gotowych jest wynająć jakichś zbirów, gotowi są zniszczyć rzeczy drugiego człowieka, żeby tylko zyskać. Jeśli spojrzycie na siódmy wiersz, to w świetle tego siódmego wiersza, z rozmowy jefty później ze starszymi, można domniemać, iż nie była to tylko taka cicha, rodzinna sprzeczka, ale sprawa znalazła się w miejskim sądzie. I wyrokiem starszych Jefta został wydziećczony i skazany na wygnanie. że oni formalnie go załatwili i przepędzili. I co zrobić, kiedy y, Twoja własna rodzina Cię nie chce? Co zrobić, kiedy Twoi bracia mówią, że Ty nie należysz? Kiedy, kiedy nikt Cię nie kocha, jesteś postrzegany jak kula u nogi. Co zrobić w takiej sytuacji? Wiecie, ludzie robią różne rzeczy. Ale najczęściej niszczą swoje życie. Najczęściej idą w jakiś kanał, który po prostu niszczy ich życie. Dlatego, że skoro wszyscy im mówią, że i tak ich życie nie ma sensu, że są tylko pomyłką, że są tylko przypadkiem, że nie należą. Co mogło robić? Jefta, jak czytamy, uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Top, gdzie zebrało się przy nim sporo nicponów i grasowali razem z nim. Jefta uciekł do obcej okolicy i tam zaczął iść drogą rozwoju, kradzieży, rabunku, i wkrótce zdobył reputację takiego zbira i takiego bandziora. że wszyscy oni jemu podobni zaczęli do niego gnąć. To słowo tutaj użyte, nic po nie, dosłownie w oryginale oznacza puści ludzie. Puści ludzie. I to może mieć dwa znaczenia. Może odnosić się do ich moralnego charakteru że byli to tacy moralnie bezwartościowi ludzie bez żadnych ideałów bez celu w życiu tacy wiecie którzy tylko pochulać zabawić się, zjeść jakieś przyjemności i to wszystko, puści ludzie nie mający moralności nie mający celu w życiu z drugiej strony to wyrażenie może też opisywać ich doczesny stan może oznaczać że to byli ludzie, którzy nic nie mieli Puści w takim sensie bez, bez rodziny, bez domów Bez pracy Bez pieniędzy Bez możliwości, aby cokolwiek zmienić Tacy życiowi nieudacznicy Ludzie puści Dla których nie ma miejsca W tak zwanym normalnym społeczeństwie I tacy ludzie Wydali do Jefty myślicie Dlaczego Jefta był postacią z którą oni chcieli być dlaczego był takim człowiekiem do których tam ci wszyscy lgnęli jak czytaliśmy Jefta uciekł i osiedlił się w krainie Tob a Tob znaczy dobry to ciekawe miejsce dobra kraina Tob znaczy dobry. Jefta uciekł od wyrządzonego mu zła do dobrej ziemi. I chociaż jak widzimy, nie prowadził tam dobrego życia, to zastanawiam się, czy jeszcze miał nadzieję na znalezienie czegoś lepszego w tym życiu, niż to, czego do tej bory doświadczył. Co dobrego może się wydarzyć w życiu tak zranionego człowieka? z tak niechlubną przeszłością i myślę sobie, że jest wielu takich ludzi którzy zadają sobie takie pytanie z co, co, co, co, czego dobrego ja mogę oczekiwać w tym życiu? Czy, czy, czy, czy ja w ogóle mogę do czegokolwiek się przydać w tym życiu? Czy ja mogę doświadczyć jakiegoś tego, że Bóg mnie użyje, że się mną posłuży, że, że cokolwiek wartościowego z mojego życia będzie? Kiedy, kiedy ja mam taką fatalną przeszłość? Kiedy moja rodzina... Ma, miała taką, takie niechlubne wydarzenia. Kiedy we, u mnie w rodzinie były rozwody. Kiedy u mnie w rodzinie były kłótnie. Kiedy u mnie były wódka. Kiedy u mnie było jakieś przekleństwo. Kiedy u mnie było nieuctwo, Kiedy w, moim, mojej, w mojej rodzinie i w moim życiu było tyle już zła. Kiedy, kiedy ja sam popełniłem takie błędy. Kiedy ja mam tyle problemów. Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy ja mogę spodziewać się czegokolwiek dobrego w moim życiu? Jeśli po ludzku rzecz biorąc nie widzimy zmiany czy szansy na jakąkolwiek poprawę, to bardzo ważne jest, abyśmy dokładnie przeczytali do końca tę historię i zobaczyli, co Bóg uczynił przy śmierci. I oby Bóg pomógł nam rozważyć to poselstwo i oby Bóg napełnił nasze serca dobrą nadzieją, jeśli jesteśmy w takim położeniu, kiedy myślimy sobie, że z nas to już nic nie będzie i że Bóg w nas to już nie może użyć. To imię naszego bohatera, Jefta, pochodzi od słowa, które znaczy otwierać, uwalniać, wychodzić na zewnątrz. I można je przetłumaczyć ten, którego Bóg uwalnia. I tak wielu komentatorów tłumaczy jego imię ten, którego Bóg uwalnia i wierzę, że jego historia przynajmniej część tej historii jest ilustracją prawdy, iż Bóg pragnie i Bóg ma moc wyzwalać tych, którzy są w jakikolwiek sposób zniewoleni czy to dotyczy ich przeszłości, czy tego, że sami się w to uwikłali, czy ktoś inny na nich sprowadził tą, tą niewolę Bóg Mam moc przez Jezusa Chrystusa dać człowiekowi wolność. Bez względu na to, co jest przyczyną tej niewoli. Nikt z nas nie musi żyć w niewoli tego, w co się uwikłaliśmy, ani tego, co inni na nas sprowadzili. I to jest bardzo ważne, byśmy to usłyszeli. Gdyż nieraz słyszę ludzi, którzy mówią, wiesz, ja to się do niczego nie udaję. Mi to się nigdy w życiu nic nie udaje. Ja to zawsze, same nieszczęścia i tak dalej. I są ludzie, którzy gdzieś zostało im to zaszczepione, że nie mają wartości. Gdzieś im to zostało zaszczepione, że, że są takimi nieudacznikami. I oni w to wierzą. I oni się niczego nie spodziewają w swoim życiu. I na nic nie liczą, że będzie lepiej, że, że Bóg coś może w ich życiu uczynić. ale żyją w takim stanie takiego ciągłego używania się nad sobą. I takiego poczucia własnego nieszczęścia i braku wartości. Nie pozwól, aby Twoja przeszłość była łańcuchem, który wiąże Twoje życie. I nie mówię, iż jesteśmy w stanie zmazać naszą przeszłość, czy usunąć wszystkie konsekwencje naszych przeszłych doświadczeń. Nie. Nie jesteśmy. Natomiast dzięki mocy naszego Sławiciela możemy żyć nowym, wyzwolonym życiem. Możemy żyć życiem pełnym według Jego miary, życiem użytecznym, życiem świadomym Bożej obecności i Jego prowadzenia. Życiem, w którym Bóg w miejsce tych wszystkich ludzkich słabości i upadków i udręk jest w stanie wlać pokój, jest w stanie wlać radość, jest w stanie dać nam satysfakcję z tego, co robimy dla Niego. W Chrystusie nasza przeszłość nie musi być naszym ciężarem, który będziemy dźwigać do końca życia. Oto Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, oto jest nowym stworzeniem. Oto stare przeminęło i wszystko stało się nowe. I wiecie, że Bóg ma szczególne upodobanie właśnie w takich omiecinach tego świata. W takich ludziach nieznaczących. W takich ludziach nieuczonych, niewysokiego rodu, ale właśnie takich słabych, takich prostych. Takich yy, jak Jefta. Pamiętacie, yy, kiedy Samuel yy, przyszedł do domu Jestego, aby namaścić nowego króla? I powiedział do Jestego przyprowadź mi swoich synów. To co? Jesse przyprowadził tych najsilniejszych, tych najpiękniejszych, tych najstarszych, tych, co, co, co mieli nasz, Ale nawet nikt nie pomyślał, żeby zawołać tego pastucha Dawida tam gdzieś, który tam siedział na polu. Widzicie, no nam się daje, że pastuszek to taka, wiecie, taka postać, taki, tak nam się tak romantycznie kojarzą ci pastuszkowie, nie? Ale w tamtym społeczeństwie to słudzy byli wynajmowani do pasania. To, to był najniższy zawód, jaki był pasterze. Dlatego nikt nie pomyślał, żeby tego pastucha Dawida zawołać. A Bóg właśnie Jego sobie upatrzył na Trula. Tego, którym własny ojciec i własna matka nie pomyśleli, żeby go zawołać. I wiecie, że gdy Pan Jezus narodził się, to aniołowie przyszli do tych właśnie pastuchów, do tych niskich i im ogłosili, że Chrystus się narodził, że Zbawiciel się narodził. Bóg ma szczególne podobanie w takich ludziach. On mówi, że On jest ojcem sierot i wdów i tych właśnie słabych, tych właśnie nędznych tych, którzy w tym świecie są postrzegani jako już niepotrzebni jako tych, których najlepiej dla wielu byłoby się ich pozbyć i oczyścić społeczeństwo z ciężaru, jakim oni są dla społeczeństwa ale Bóg na takich ludzi ma patrzenie i Bóg często takich ludzi właśnie powołuje do swoich zadań tak jak tego leworękiego pamiętacie wcześniej Jechu, tak? to nie był chyba jechu było. Ale nieważne, nie pamiętam już. <gry> Ale był ten lewo ręki, tak, słaby, którego Bóg sobie powołał. Kto co też może zacząć miał w ogóle chromą tą rękę, nie wiemy do końca. I chociaż nam po ludzku jest, jest trudno dostrzec, wiecie, jakoś, jakieś pozytywne wartości w naszych przykrych doświadczeniach, czy, czy właśnie naszych ułomnościach, to Bóg w swojej mądrości i w swej opatrzności albo je sprowadza na nas, albo dopuszcza je w naszym życiu i wykorzystuje je ku swoich. chwali. Jakże często okazuje się, że to, co było naszą słabością i to, co było naszą łomnością, w Bożych rękach stało się naszym atutem. Pomyślcie o Niki Kruzie. Pewnie wielu z Was znają historię. Przez co ten człowiek przeszedł. Jaką on miał rodzinę, jak jego traktowano, jak on musiał cierpieć przez tyle lat, aby później Bóg mógł go użyć w tak cudowny sposób, aby dotrzeć do gangsterów, aby dotrzeć do ludzi z ulicy, do narkomanów. Jak do dzisiaj dnia używa jego świadectwa, dotykając rzeszy ludzi, którzy są w stanie utożsamić się z tym, przez co Niki przeszedł. Jakże często tak jest, że to, co wydawałoby się Naszą, naszą, naszą jakąś kulą nogi tym co, co, co, co właśnie sprawia, że nie możemy biec do przodu jeśli my to złożymy w ręce Boga jeśli my zaufamy Bogu to On jest w stanie wziąć nawet te wszystkie nasze rodzinne tragedie nie tylko rodzinne, ale wszelkie inne wszelkie nasze niepowodzenia i obrócić je tak, aby one stały się użyteczne i przynosiły je w uchwałę Oto kiedy ci starsi Izraelscy Zastanawiali się kto miałby Przewodzić im wojsku To kto został zaproponowany Pierwszy piąty mówi nam Gdy zaś Amonici Wstrzeli wojnę z Izraelem Przyszli starsi Gileadu Do Jefty Aby sprowadzić go z krainy top. I rzekli do Jefty pójdź i zostań naszym wodzem a podejmiemy wojnę z Amunitami dlaczego no Jefty poszli? Nie. dlatego, że Jefta Nie. przez to wszystko co się stało w jego życiu stał się mężem walecznym te doświadczenia te cierpienia ten jego styl życia, takiego rabusia sprawił, że Jefta zdobył sobie reputację naszego Janosika, czy yy, Robin Hooda. Że być może wiecie, gdziekolwiek uderzył, odnosił sukces. Na kogokolwiek napad, wszystko tam wiecie, zrabował do końca. I ludzie o nim legendy. Ludzie mówili, słyszeliście, co Jefta znowu zrobił jak tych czy tamtych. I najprawdopodobniej on Izraelitów nie, nie, nie atakował. Ale tam w tej ziemi to tych tam amonitów i innych tam napadał. I tam ich niszczył. I teraz kiedy przyszły do walki, ty Jefta jest najlepszy, który nas poprowadzi. On, on ma doświadczenie. On tam rabuje i tam tego i zawsze mu się I on zawsze z podnosi. Idziemy po Jeftę. I poszli po Jeftę. I faktycznie, jak zobaczymy później, już nie dzisiaj, ale jak Bóg pozwoli, jak będziemy dalej rozważać ten rozdział zobaczymy, że Jefta jeszcze czegoś tam się nauczył nie tylko nauczył się walczyć ale nauczył się też szukać Boga i polegać na Bogu w tym wszystkim, co mu się przydarzyło Jefta w jakiś sposób prowadząc takie życie, jakie prowadził gdzieś zaczął, wiedzieć, zaczął wierzyć w swoim sercu że Bóg nad nim czuwa i to później z tej księdze będzie wyraźnie widoczne że polega na Bogu. I widzimy, że Bóg później nam składzie swego ducha i używa go w tym dziele zwycięstwa. Oto te wszystkie perypetie i życie wygnańca uczyniły z Jefty doskonałego kandydata na przywódcę izraelskiej armii. A później też sędziego, który sądził przez sześć lat Izraela. Zobaczmy, jak niezbadane są Boże drogi. Jak Bóg działa w taki sposób, który niejednokrotnie nas po prostu szukuje i zaskakuje. Kochany braci i kochana siostra, jeśli miłujesz Boga, to wiedz, że On współdziała ku dobremu we wszystkim, co miało miejsce i co ma miejsce w Twoim życiu. Dlatego nie zniechęcaj się, nie trać nadziei. Nie mów, że do niczego się nie nadajesz. Ale ufaj Bogu. Ufaj Bogu. Rób to, co możesz dzisiaj robić najlepszego. I w cierpliwości oczekuj na to, do czego Bóg Cię przysposabia. Pamiętaj o jewcie. O Jego bolesnych doświadczeniach. I o tym, jak Bóg wybrał go na zwycięskiego wodza swojego ludu. Pochylmy nasze głowy. Panie, nasz Panie, dziękujemy za Twoje Słowo i za tę naukę, którą możemy z Niego czerpać, za to, czego nas uczysz i co nam objawiasz. Modlimy się, Panie, abyś dopomógł każdemu z nas, którzy niesiemy też ten bagaż naszych różnych przykrych doświadczeń, czy to rodzinnych, czy zawodowych, nie, czy jakichś różnego rodzaju życiowych niepowodzeń. Daj Panie, abyśmy nie patrzyli na nie jako na kulę nogi, która uniemożliwia nam bieg za Tobą. Ale raczej, tak jak apostoł Paweł, pomóż, nas, pomóż nam nauczyć się patrzeć na nasze słabości jako nasze atuty i mieć tę głęboką świadomość, że kiedy jesteśmy słabi, kiedy mamy braki, kiedy w takiej czy w innej kwestii w oczach ludzkich to jest postrzegane jako coś, co, co, co jest przeszkodą, coś, co jest czymś, co, co, co nas dyskwalifikuje, że w Twoich oczach, Panie, to wszystko może zupełnie inaczej wyglądać. I kiedy jesteśmy słabi Wtedy może w nas się manifestować Twoja moc I że Ty nie szukasz Panie ludzi, którzy Mieliby wszystko dobrze poukładane I którzy byliby doskonali pod każdym względem I którzy byliby z żadnych braków I którzy wtedy by się jedynie nadawali Do Twoich dzieł Ale tak jak Jefta Tak i w wielu innych przykładach biblijnych Widzimy Panie, że Ty sobie wybierasz właśnie tych Których my byśmy nie wybrali których my byśmy zdyskwalifikowali Którzy w naszym mniemaniu się nie nadają I nie ma mowy, żeby im cokolwiek powierzyć A jednak Ty, Panie, takich wybierasz Jednak Ty takim, takim udzielasz swojej łaski I w ich słabości i w ich nędzy Objawiasz swoją wielkość i swoją moc I swoją mądrość i zawstydzasz, Panie, to co mocne Zawstydzasz to co wyniosłe I poniżasz to wszystko, czym ludzie się pysznią i w czym pokładają ufność. To pomóż nam Panie mieć Twoje oczy i właściwie postrzegać to co dzieje się w naszym życiu, to co wydarzyło się w naszym życiu. To pomóż nam, to pomóż nam też nie sądzić innych według ciała, ale patrzeć na nich Panie przez pryzmat Twojej miłości, Twojej łaski Twoich możliwości, które jesteś w stanie w nich objawić. Pomóż nam przyjmować jednych, drugich, tak jak Ty nas przyjąłeś w Jezusie Chrystusie. Nie sądząc, nie krytykując, nie wypominając, nie wyrzucając, ale miłując Twoją miłością, kochany Panie. To pomóż nam. To pomóż nam, abyśmy nie dodawali do tych ram, które już im zostały zadane. Ale raczej byśmy byli balsamem, który leczy. I jak bardzo jak bardzo być tymi, którzy umieją zachęcać innych którzy umieją pokazać im na Boga, który może ich użyć który może ich w życiu działać i który może objawić się wielkim. Prosimy, dopomóż nam. Dopomóż nam, kochany Boże. W naszym własnym życiu i w tej zachęcie dla innych. Prosimy, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam właściwie się z